Bardzo wiele maszyn, bardzo wielu rolników, a pomiędzy nimi pan Marcin Rupert, trener, mówiąc po polsku szkoleniowiec, albo raczej nauczyciel. Czego rolnicy muszą się nauczyć, zanim wsiądą na maszynę Kejsa? Wbrew pozorom nie tak wiele, ponieważ maszyny są bardzo łatwe w obsłudze myślę, że 5-minutowy instruktor w zupełności wystarczy, aby 90% obsługi tej maszyny wykonywać na, na co dzień, także naprawdę, no śmiem stwierdzić, że nie ma łatwiejszych maszyn w obsłudze niż te, które tutaj są w szczególności maszyn z przekładniami bezstopniowymi No właśnie, przy, przekładnie bezstopniowe widzę, że tutaj bardzo są akcentowane podczas dzisiejszego pokazu, pewne Zaskoczenie, zdziwienie rolników wzbudziło przede wszystkim to, że traktorzysta dodaje gazu, zwiększa obroty, a prędkość traktora jest zafiksowana na takim poziomie, na jakim ma być, nie zmienia się. Co to daje? To daje nam możliwość dowolnego dobrania prędkości pojazdu przy ustalonych obrotach silnika, które załóżmy mogą być ustawione na prędkość pracy z womem. Więc możemy mieć obroty na 1800-1900, pracować z Womem, a jednocześnie regulować sobie prędkość jazdy ciągnika w dowolnym zakresie. Oczywiście są pewnego rodzaju obostrzenia tutaj, ale e, nawet na najwyższych prędkościach dalej mamy kilkaset obrotów silnika, w, w, w, na których możemy sobie dowolnie ustawiać przepustnicę. Czyli tak na dobrą sprawę już gaz do dechy wcale nie oznacza szybciej i jeszcze szybciej, tylko właściwie... Po co używamy pedału gazu? To znaczy w naszych ciągnikach z przekładnią bezstopniową Jest mamy z założenia, mamy system APM, który bazy, e, kieruje pracą silnika i przekładni i w zasadzie pedał gazu traci swoje znaczenie, ponieważ w każdej chwili możemy e, obsługiwać prędkość pojazdu, bo to jest numer jeden, jeśli chodzi o maszyny bezstopniowe. Obsługujemy albo przy pomocy dźwigni ręcznej, czyli multikontrolera, albo pedałem gazu. E, jeśli przejdziemy w tryb manualny, to wtedy to się trochę zmienia. Dźwignia ręczna dalej kieruje nam prędkością pojazdu, a pedał gazu odpowiada za obroty silnika. Ale generalnie... Czyli za moc przy danej prędkości, tak na dobrą sprawę? Tak, tylko że system APM robi to dokładnie tak samo, a nawet lepiej i pozwala na naprawdę dużo ograniczenia paliwa. Jeśli tryb manualny jest potrzebny w przypadku, na przykład, nie daj Boże, się nam ciągnik zakopie, wtedy chodzi nam, bo system APM dąży do używania jak najniższych obrotów. Jeśli chcemy trzymać na wysokich obrotach, wtedy Ale używamy gazu nożnego w trybie manualnym, ale proszę mi wierzyć, że jeśli chodzi o zużycie paliwa, najlepszy operator nie ma najmniejszych szans z komputerem. Wiadomo, że dobrze zaprogramowany komputer zrobi to samo co człowiek, tylko 100 razy szybciej i 1000 razy precyzyjniej. Niektórzy z naszych kolegów e, śmieją się, że kod błędu numer jeden to jest zawsze między kierownicą a fotelem. Nie ujmując operatorom oczywiście wiadomo, że wiele rzeczy wiąże się z niewiedzą, z brakiem opanowania maszyny, ale w tych maszynach mogę Państwu powiedzieć, że najlepiej jest zaufać komputerowi, bo on daje naprawdę rewelacyjne rezultaty, zarówno jeśli chodzi o wydajność maszyny, jak i o zużycie paliwa. Bardzo modną w pewnym sensie, ale też bardzo pożyteczną rzeczą jest... Pojęcie rolnictwa precyzyjnego, montowanie GPS-ów na traktorach, jak słyszałam tutaj z dokładnością już do jednego centymetra jesteśmy w stanie pracować na polu, no ale większość rolników ani nie jest do tego przyzwyczajonych, ani nie wie jak to gryźć, mhm. jak do tego podejść. Czy to jest bardzo skomplikowana sprawa, żeby zacząć używać GPS-a? Nie, to jest kilka poziomów. Najdokładniejszy daje nie jeden centymetr, tylko jeden cal. No ale powiedzmy, że to bardzo zbliżona, 2,5 cm, to jest praktycznie nie do, no nie da się tego, osoba nie ma, nie ma najmniejszych szans tego zrobić, nawet na wąskim narzędziu, nie mówiąc już o kilkunastometrowych metrowych narzędziach, jakichś opryskiwaczach. Chociaż tam akurat tak, dokładna, e, tak dokładne prowadzenie nie jest konieczne. No I tak, nie, bo ta ciecz, którą i pryskamy tak i tak się, się rozchodzi z no pewnym tak, marginesem. Musimy pamiętać o tym, że do prac precyzyjnych, jak choćby sadzenie ziemniaków, e, warzywnictwo, tam ta prawdziwa dokładność rzeczywiście ma znaczenie. E, znaczenie takiego, e, takiego rozwiązania w porównaniu do manualnego prowadzenia moglibyśmy zobaczyć chociażby na tym polu. Widzimy, że to pole ma grubo ponad... 100 metrów, może nawet i 200 metrów szerokości. I jeśli przykładowo pracujemy kombajnem, który ma szerokość hedera prawie 11 metrów, tudzież 12-metrowe też będziemy wprowadzali od przyszłego roku, to sobie policzmy, że robiąc zakładkę po 40 centymetrów, a to normalne jest przy takiej długości, razy powiedzmy 20 przejazdów, które byśmy tutaj zrobili, jeśli mamy 200-metrowe szerokość pola, jeden przejazd takiego kombajnu jest wykonany za darmo, ponieważ nie nadkładamy takiej ilości, a co za tym idzie oszczędności paliwa, czasu, e, czasu bo wiadomo, jedna rzecz, której się nie poprawi, i nie przewidzi, to jest pogoda. Jak mamy konkretne ilości dni, gdzie jest słońce, gdzie można pracować, trzeba to wykorzystywać i właśnie wykorzystywać w taki sposób, żeby jak najwydajniej przeprowadzać pracę. No tak, ale jeśli mam moje 50 hektarów obsianych jęczmieniem, powiedzmy, i to chcę to wjechać w to kombajnem, to zrobić tak jak Pan mówi, oszczędzić na paliwie, oszczędzić na tych zakładkach. No, kupiłam sobie kombajn z GPS-em, nawet umiem używać tego GPS-u. No tak, ale jak GPS-owi powiedzieć, gdzie jest początek mojego pola, gdzie koniec mojego pola, w jaki sposób wprowadzić mu te dane do mapy? No niestety to wymaga wcześniejszej pracy. Przykładowo ciągnikiem możemy zaznaczyć granice pola objechać, po, objechać prostu. po prostu pole dookoła on wtedy sobie nagra, że to jest granica mojego kawałka i przechowywać takie informacje te monitory, które są tam za, e, e, na wyposażeniach ty, niektórych z tych ciągników mają możliwość zapisywania takich danych i wtedy na przykład jak mamy GPS na ciągniku, zbliżając się do danego pola on nam pokaże, że jesteś przy, w, w okolicach takiego pola czy chcesz zacząć na nim pracować przykładowo jak już to mamy zrobione to też możemy e, na, e, przy pomocy oprogramowania Poprosić komputer o zaprogramowanie najoptymalniejszych ścieżek na danym polu tak, aby uwrocia były jak najkrótsze. Także wiele jest możliwości. A nie Możemy... da się po prostu wpisać numeru działki z ewidencji gruntów GPS-owi i powiedzieć działka o tym numerze, to jest moja działka, proszę bardzo, czy, czy ty jeszcze A, poza wiem, naszymi możliwościami? Nie wiem, czy te, czy, wiem, czy te systemy są, e, są, że tak powiem, po, powiązane, bo to wymaga tego, żeby e, nasze oprogramowanie miało dostęp do takich danych i nie wiem, czy to jest możliwe. Ale podejrzewam, że gdyby były takie możliwości, to i da, da się wprost prowadzić taką działkę i wtedy z ewidencji by mógł pociągnąć geograficzne współrzędne te, tego kawałka ziemi.